Gdy skręcili w dobrą, ujrzeli w odległości około stu metrów stojącego pod murem mężczyznę z podniesionymi rękami i rewidujący go patrol niemieckiej policji. Ładna historia, mruknął pan Jan. Skręcajmy w Lipową. Ledwo uszli kilkadziesiąt kroków, spoza zakrętu wyłonił się drugi patrol. Weszli do najbliższej bramy i przeczekali, aż patrol przejdzie. — Co u Boga Ojca dzieje się na tym powiślu? — niecierpliwił się Zośka. — Windujemy się najkrótszą drogą do Śródmieścia. — Masz ty może co przy sobie? — spytał podejrzliwie pan Jan. — Bo ja jestem zupełnie czysty. — Żadnych pistoletów, żadnych granatów, nawet żadnej bibuły — uśmiechnął się Zośka. — Jeden drobniutki grzech to mała kartka papieru. Dane do fałszywej karty rozpoznawczej, które mam za parę godzin wręczyć łącznikowi, ale ta kartka schowana jest na sto jeden. Żaden Sherlock Holmes jej nie znajdzie. Wyszli z bramy, szybko zmierzali ku karowej. Po kilku minutach tuż przed nimi, z poza rogu, wyszedł trzeci patrol niemiecki. Mowy nie było o skręceniu w bok. Patrol szedł wprost na nich. Otoczył obu młodych ludzi, trzymając karabiny w pogotowiu. Was ist das, wskazał oficer policyjny na owinięte bibułką róże. Róże, odburknął Zośka. Niemcy odsunęli się na wszelki wypadek, wciąż trzymając karabiny w pogotowiu i kazali Zośce rozwinąć kwiaty. Zośka powoli odwijał bibułkę. Gdy skończył, z kwiatu wypadła mu mała kartka. Podoficer schylił się. Podniósł i powoli wczytywał się w kartkę. Zośka stał zmieszany, a zarazem wściekły na kwiaty i swój idiotyczny pomysł. Kartka wydała się podoficerowi podejrzana. Zażądał od Zośki dowodu osobistego. Włożył do dowodu kartkę, a dowód do kieszeni. Pójdziesz z nami, powiedział do Zośki. Pan Jan po wylegitymowaniu i pobieżnej rewizji został puszczony wolno. Patrzył zdenerwowany i przybity, jak patrol prowadził Zośkę. W Zośce wszystko kipiało. Złościły go głupie róże, które trzymał w pełnej ich krasie, idąc ponurą miną między policjantami. Złościły go miny przechodniów, którzy ujrzawszy dziwaczne widowisko nie mogli powstrzymać się od śmiechu. Doprowadziła go do pasji myśl o tak beznadziejnej wpadce. Nieraz przygotowywał się na zetknięcie z gestapowcami lub niemieckim żandarmem, nieraz wyobrażał siebie w sytuacji schwytanego, ale żeby tak idiotyczny mógł być początek końca kariery dowódcy Buków, zwycięzcy spod arsenału, komendanta wyprawy na Celestynów, krew może zalać człowieka. Na szczęście droga trwała tak długo, że Zośka miał dość czasu na uspokojenie się szli do posterunku niemieckiej policji. O ucieczce nie mogło być mowy. Otaczało go pięciu ludzi trzymających broń gotową do strzału. Na posterunku przeprowadzono szczegółową rewizję, zadawano szereg pytań. Był już całkowicie spokojny. Dawał odpowiedzi rzeczowe i wzbudzające zaufanie. Mimo to odesłano go na Szucha. – Teraz się dopiero zacznie – pomyślał Zośka – idąc w towarzystwie konwojujących go żandarmów. Na Szucha, w korytarzu, przy drzwiach jakiegoś referatu, siedział dłuższy czas, czekając na swoją kolejkę. Żandarmi niecierpliwili się. – Panie, niech pan mi odda mój dowód – zwrócił się Zośka do jednego z konwojentów. – Zostawicie mnie tu i potem będę miał kłopot bez dowodu. Żandarm uznał widocznie słuszność argumentu Zośki, gdyż sięgnął do kieszeni i podał Zośce dowód. Wkładając dowód do portfelu, Zośka spostrzegł, że została w nim przeklęta karteczka sprawczyni nieszczęścia. On nie miał ze wzruszenia i ze zdumienia. W dziesięć minut potem, mimo obecności żandarmów, kartka już była w żołądku Zośki. Siedział teraz uśmiechnięty, pewien siebie, Zadowolony i niemal żałujący, że przez małoduszność nie zabrał ze sobą z spostarunku róż. Wprowadzono go wreszcie do referenta. Żandarmi gdzieś zniknęli. O kartce nie było mowy. Odpowiadał na pytania tak naturalnie i z taką pewnością siebie, z tak stuprocentowym poczuciem własnej niewinności, że był szczerze zaskoczony, gdy Niemiec mimo to zadecydował do więzienia. Będziemy jeszcze wyjaśniać pana personalia i sprawdzać to, co pan zeznał. O do diabła, znów źle. Licho wie, co z takich sprawdzań może wyniknąć. Gdy Zośka w towarzystwie konwojujących go policjantów niemieckich schodził korytarzami ku wyjściu, w drzwiach któregoś pokoju ukazała się wysoka sylwetka młodego człowieka z bladą, smutną twarzą. Młody człowiek niósł kilka paczek cukierków. Przez ułamek sekundy skrzyżowały się spojrzenia młodego człowieka i Zośki. Tymczasem pan Janek alarmował przyjaciół Zośki fatalną wiadomością. W kilka godzin potem setka ludzi w Warszawie chodziła jak struta. Kilku najbliższych przyjaciół odbywało gorączkowe narady, wciągnąwszy w nie rodzinę Zośki. Nie ulegało wątpliwości, że zrobią wszystko, co jest w ich mocy, by Zośkę szybko z więzienia wyciągnąć. Miał dzień za dniem, wśród wysiłków uporczywych, a zarazem subtelnych i delikatnych. Subtelnych i delikatnych, chyba tymi dwoma słowami można określić misterne zabiegi Wesołego, który w tym czasie miał już na szucha licznych znajomych. Zabiegi te rozpoczął Wesoły tego samego dnia, gdy ujrzał Zośkę w gmachu gestapo. Bardziej niż ktokolwiek wiedział, jak często przypadkowe aresztowanie... Kończy się tragicznie, to też działał z największym pośpiechem i z największą starannością. Udało się! Zośka był w więzieniu tydzień, czy to dużo, czy mało. Obiektywnie jest to nic, lecz dla wielu dziesiątków ludzi w Warszawie było to siedem razy po dwadzieścia cztery godziny. Dla Zośki te siedem więziennych dni stało się pierwszorzędną szkołą. Zrozumiał i dostrzegł wiele nowych stron życia. Wrócił z ostrzyżoną głową, wymizerowany, zawszony, bardziej spokojny niż kiedykolwiek. Gdy uszczęśliwieni przyjaciele, ściskając go i klepiąc po ramieniu, wypytywali o wrażenia i przeżycia więzienne, powiedział Zrobiłem odkrycie, że na świecie prócz konspiratorów istnieją także ich matki, ojcowie, siostry i żony. Nie bardzo jestem pewien, kogo opiewać musi pieśń gminna. Konspiratora, przystrojonego we wspaniałe szaty bohaterstwa, czy wylękłą matkę, co wieczór przeżywającą na nowo męki czekania.